dziennik pokładowy. Wpis 0. Boom. <głos> Legendarny, zerowy wpis, to znaczy zerowy odcinek, pierwszy, pierwszy choć zerowy odcinek mojego podcastu, który postanowiłem stworzyć po tym, jak strasznie spodobała mi się yy, możliwość ekspresji słownej, nie tylko przez klawiaturę, przez yy, alfabet, przez artykuły pisane na bloga, czy jakieś okazyjne strony internetowe, ale też przez mowę. Chociaż lepiej, jeśli zacznę od początku, od samego początku. Kim jestem? Nazywam się Michał. Prowadzę bloga Mistycyzm Bob Kulturowy. Tak wiem, że to jest strasznie pretensjonalna nazwa, ale wymyślałem ją dwa lata temu. Dziś najprawdopodobniej nie nazwałbym tak swojego bloga. Nazwałbym go jakoś inaczej, ale skoro już zostało, skoro ten, ta nazwa jest już yy, w pewien sposób rozpoznawalna w blogosferze. Może nie jakoś tak specjalnie, nie jestem jakimś tam kominkiem czy innym superblogerem, którego tam o, wszyscy kojarzą, e, Ej, widziałeś nowy wpis na mistycyzmie popkulturowym. No, no, było na wykopie. Nie, to jest jeszcze nie moja liga. Może kiedyś. W każdym razie, no, zajmuję się na moim blogu, jeśli kogoś interesuje mistycyzm popkulturowy.blogspot.com Od dwóch lat, no od półtorej roku, żeby oddać sprawiedliwość, no zajmuję się tam kulturą popularną, takim y, spojrzeniem, może nie nie recenzyjno-zapowiedziowym, jakimś jakimiś y, y, y, rankingami, że 10 najlepszych epizodów y, Stargate Atlantis, choć planowałem taki wpis, ale to już inna bajka na innym blogu, y, tylko artykuły, które no patrzą na kulturę popularną w trochę inny, taki głębszy, może trochę głębszy sposób, może, ale bez przesady, bez jakichś tam y, wbrew nazwie, bez jakichś tam mistycyzmów, jakichś y, intersubiektywnych odczuć takiego bla, bla, bla słowotoku. Chociaż nie, to mi się też często dosyć zdarza, nadużywanie takiego specjalistycznego słownictwa, żeby to mądrzej brzmiało. No, w każdym razie prowadziłem sobie tego bloga, prowadziłem, prowadziłem, prowadzę dalej, co tydzień, każdą niedzielę jest nowa notka. Jeszcze raz zapraszam. I w końcu doszedłem do wniosku, że no, to jest już trochę dla mnie za mało. Ja bym chciał coś więcej. I zacząłem tworzyć Let's Play. E. Let's play e, jakby ktoś nie wiedział, no może trochę tutaj rzucę truizmem, ale no jakby ktoś nie wiedział, to takie y, rzucane na YouTube'a filmiki, y, które pokazują, obrazują człowieka grającego w grę jakąś y, wycięty gameplay z podkładem y, gadany. Gracza. No i właśnie okazałem się strasznie fatalnym let's playerem, ponieważ zamiast opowiadać o grze, o technikaliach, o wrażeniach gry, że o wow, przeskoczyłem no, murek, ale super się przeskakuje ten murek. To ja tam rozwodziłem się na jakieś tematy nie wiadomo jakie, nie wiem, w czasie grania w The Path, świetną grę niezależną, artystyczną, zacząłem mówić o grze Endera i mi cały let's play szedł na y, moich obawach względem ekranizacji Grendera, Czy zamiast y, grać w, opisywać rozgrywkę Assassin's Creed Brotherhood, y, opisywałem, re, właściwie recenzowałem książkę Braterstwo, strasznie ozganiłem. Tak i. No, uznałem, że o ile podoba mi się taka forma ekspresji, czyli y, słownej taka mówiona publicystyka, o tyle no może let's play nie są akurat najlepszym miejscem na takie rzeczy. Ludzie, którzy oglądają let's play to wchodzą na nie, żeby no, zobaczyć jak inni ludzie odbierają rozgrywkę, a nie żeby słuchać jakiegoś gościa spędzącego o grze Endera, czy o jakiejś innej książce czy jakimś filmie. No i żeby oddać sprawiedliwość, no znaczy ja będę dalej tworzył te let's play, znaczy taki jest plan. Jak to z tym wyjdzie to do końca jeszcze nie wiem. Ale... no, planuję. Planuję tworzyć te Może będę się w nich bardziej skupiał na gameplayu, a nie na jakichś tam wynurzeniach, Chociaż odpięć, znając mnie. A w każdym razie, yy, żeby jednak się od tego odciąć trochę, to postanowiłem stworzyć podcast. Podcast, no, planowałem go stworzyć już od bardzo, ale to bardzo długiego czasu i... no, te plany wypadały różnie. Nawet już sama nazwa podcastu jak ja go planowałem nazwać? Nie wiem, najpierw była nazwa Krzyk Wilhelma, potem Czwarta Ściana, potem jeszcze coś, jeszcze coś. W końcu już kompletnie nie wiedziałem, jak nazwać tego, ten podcast, tą moją cykliczną audycję pseudoradiową. Aczkolwiek yy, zdecydowałem się, że jeśli już tworzę podcast, to na jakiś jeden konkretny, określony temat, a nie żeby tak o wszystkim i o niczym. Znaczy, takie podcasty akurat mają najdłuższą żywotność, bo ich formuła się bardzo... ale to bardzo powoli wyczerpuje. Ale ja mam trochę większe ambicje. Ja chcę zrobić coś fajnego, coś... Znaczy, ja nie mówię, że takie podcasty przekrojone o wszystkim są niefajne. Nie no, znam wiele świetnych. Na przykład Kapok, podcastera Godaj, słynnego dosyć, chyba wygrał tam jakąś nagrodę niedawno, czym bryluje na Facebooku. Albo nie, w zasadzie kapok, chyba tylko teraz kapoka słucham. No, to jest bardzo fajny, ciekawy podcast. No i nie ukrywam, że troszkę, ale tylko troszkę się na, na nim wzorował. I, i raczej... Yy, właśnie, wracając do rzeczy, no nie umniejszając tym przekrojowym podcastom, ja jednak chcę no zrobić coś konkretnego, coś... I zdecydowałem, iż mój podcast opowiadał będzie o... science fiction. Tak, o literaturze, o komiksie, o grach komputerowych, grach konsolowych, jakichś instalacjach artystycznych, o wszystkim, co choćby z daleka pachnie fantastyką naukową. Dlaczego? A no dlatego, że ja zwyczajnie no, kocham fantastykę naukową, we wszystkich jej odmianach, gatunkach i aspektach. Lubię space opery, zwłaszcza te stare, oldschoolowe, kiczowate space opery, w których kosmici mówią po angielsku, broń strzela yy, laserami, wybuchy słychać głośno w przestrzeni, w próżni kosmicznej No to jest... To jest świetne. To jest taki, taki mój osobisty trip, który... No, z którym lubię sobie popłynąć. No i lubię też Cyberpunk, czy też Cyberpunk, jak... Y, wymowa jest... No, obie formy są poprawne, jak to mówi y, pan Bralczyk. Lubię też od Steampunk no steampunk już troszkę mniej, ale bo on już tak trochę mniej y, mieści się w tych gatunkach science fiction, już taki jest trochę luźniejszy, nie jest taki skrępowany nauką, ponieważ te wszystkie kotły parowe, te wiktoriańskie ubrania to jest raczej, z tego co zauważyłem, y, no mniej skodyfikowane, mniej oparte na nauce, mniej ufundowane na y, nauce, a bardziej na takiej narracji. No, a z drugiej strony też nie, żebym był specjalnie obcykany w Steampunku. No i pochodne od Steampunka. Dieselpunk i te wszystkie punki, Post-cyberpunk, post post-dieselpunk, post-post-cyberpunk i tak dalej. Jej, tego człowiek, zwykły człowiek nie ogarnie. Hard science fiction też jest świetne. Yy, czego nie lubię? Science fiction, no, militarnej science fiction, bo ja generalnie jestem człowiekiem pokojowo nastawionym, pacyfistą i jakoś mnie te wszystkie mundury, salutowanie bardzo mało jara. Aczkolwiek mój ulubiony serial science fiction i moja ulubiona książka science fiction to są akurat militarne science fiction, więc z jednej strony nie lubię, ale z drugiej jak przychodzi co do czego, no to... no... Cóż mogę powiedzieć? Pierwszą książką science fiction, jaką w życiu przeczytałem, i to pewnie jest zaskoczenie dla ludzi, którzy już mnie trochę znają, bo pewnie wszyscy myślą, że teraz padnie yy, nazwa Gra Endera. Otóż nie, Gra Endera nie padnie w tym momencie, ponieważ nie jest to pierwsza książka science fiction, jaką w życiu czytałem, tylko najlepsza. A to jest no, zasadnicza różnica. Pierwszą książką jest yy, Świt Andre Norton opowiadając o yy, młodym człowieku, który zostaje wygnany ze swojej wioski i rusza w podróż po postapokaliptycznej Ameryce Północnej. Andre Norton jest no raczej swego czasu była bardzo znaną i popularną w Polsce autorką y, powieści, fantazy i science fiction. Najbardziej jest chyba znana z sagi Świata Czarownic, której to sagi przyznam, ze wstydem nie czytałem. Y, z drugiej strony... Y, o, z drugiej strony, po z pierwszej strony fantazy, z drugiej strony science fiction, Andre Norton to była bodaj jej pierwsza książka science fiction. Musiałbym Zerknąć w Wikipedia, na tym razie trzeba było pomyśleć o tym wcześniej. No nic, nie wiedziałem dokąd ten podcast odpłynie, ponieważ no to jest to wszystko leci na pełnym freestyle. W każdym razie, wracając do Andre Norton, no nie powiem, żeby ta książka mnie jakoś specjalnie porwała, ujęła. Chociaż no myślę, że gdyby była spektakularnie słaba, to nie zafascynowałbym się fantastyką naukową. Choć też nie można powiedzieć, że to akurat pod jej wpływem lubię science fiction. To był raczej złożony proces, na który składało się wiele różnych powieści, komiksów, książek, które czytałem w dzieciństwie i we wczesnej młodości. No jakoś to koniec końców wykwitło i stałem się fanem science fiction. Słówko może jeszcze o formule tego podcastu, jako iż no raczej no nie będzie on odbiegał od tego, co zwykle serwują podcasterzy. Będzie to taki freestylowy slow flow. Slow flow. Jak będę mówił bardzo powoli, to będzie slow flow. A tak to będzie zwykły flow. Może nawet speed flow czasem, jak szczególnie zagadam się. Zafascynuję się jakimś tematem, jakimś tematem i będę no strasznie szybko o nim nawijał, albo będę o czymś nawijał bez sensu, tak jak teraz w tym momencie, więc już kończę i przechodzę do sprawy, czyli właśnie do formuły tego podcastu. Będzie on... Nie będzie cykliczną audycją, będzie to podcast zdecydowanie no, okazjonalny. Kiedy będzie mi się chciało, to siądę przed mikrofonem, kiedy, kiedy będę miał okazję, bo kiedy za oknem będzie panowała względna kisza żebym nie musiał tych wszystkich i okrzyków, by ciszać, bo do tego ani nie mam głowy, ani niespecjalnie umiejętności. Chociaż z drugiej strony Audacity jest tak prostym programem do nagrywania i obróbki dźwięku, że właśnie w to wgryzę. W każdym iż razie podcast będzie okazjonalny. Będzie... Choć z drugiej strony też możecie się spodziewać pewnej cykliczności. Na pewno nie będzie tak, że kilka razy w tygodniu kolejna audycja i nagle pół roku milczenia i potem znowu kolejna audycja. Nie, będę się starał rozkładać równomiernie te audycje mniej więcej. Tam kilka na miesiąc, może 3-4, czy dwie, trzy na miesiąc. Zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Ja, szczerze powiedziawszy sam, nie do końca wiem, jak to będzie lecieć, no ale mam nadzieję, że.. No mam, mam nadzieję, że jakoś mi to wyjdzie i nie będę za bardzo zamulał. No jeszcze odnośnie tego science fiction. Będą, y, będą tu się znajdowały recenzje, będą się znajdowały jakieś y, zapowiedzi, jakieś y, newsy ze świata, y, filmu czy gier czy książek o nowych książkach, czy komiksach, czy innych, czy innym science fictionowym, fantastyczno-naukowym kontencie. Y, co jeszcze? Czy znaczy ja wiem? Nie mam pojęcia no to na razie taki wpis y, przygotowawczy, Ja sam jeszcze nie do końca ogarnąłem sytuację. Y, choć planowałem ten podcast, stworzenie, inicjacje tego podcastu już od bardzo, ale to bardzo dawna, to jednak dla mnie i tak jest to wciąż jeszcze czysta partyzantka. Y, podkład, który słyszycie w tle tutaj, bardzo fajny, elektroniczny, skomponował dla mnie mój serdeczny, oddany przyjaciel David B., pseudonim Gambit. Gambit, dzięki Ci wielkie za to, co dla mnie zrobiłeś. Czołówka, czyli to lądowanie statku zakończone, no, tak jak zwykle jest zakończone lądowanie statku w typowym science fiction. Smontowałem z dźwięków ze strony internetowej, z której są coś tam, której nazwa niestety... Niefortunnie wyleciała mi z pamięci sound effect chyba. Jeszcze to, to jeszcze będzie do weryfikacji. Też chciałbym zaznaczyć, iż z tego, no w każdym razie w stopce, na stronie internetowej, na której publikował, na blogu na którym będę publikował ów podcast wszystko będzie dokładnie wskazane, żadnego naruszenia praw autorskich, Wszystkie, wszystko co jest to wykorzystane jest w ramach dozwolonego użytku żeby nie było. Co tam jeszcze dalej mógłbym powiedzieć o tym blogu, nim się pożegnam. No blogu, o podcaście. Się przyzwyczaiłem do tego blogowania. No jestem, jeszcze troszkę może o sobie, jestem współautorem komiksu internetowego Stalowy Jerz, opartego na kanwie wiersza Jana Brzechwy, baśni o Stalowym Jeżu, tylko zmiksowanego z innymi jego wierszami i zrobionego trochę w stylu na modłę American McGee Alice, czyli taka y, dojrzała opowieść y, w konwencji baśniowej, właśnie dla dzieci, z klasycznymi y, bohaterami, takimi jak Kaszka Giwaczka, jak Pan Drops i jego trupa, czy y, tytułowy stalowy jesz. No Generalnie polecam, jeśli kogoś w opis nie zniechęcił. Klepać tam sobie w Google Stalowijesz albo y, po prostu w przeglądarkę stalowiersz.bokspod.com. Y, rysunkiem zajmuje się Lupus, jeden z, no, jeden z piątki najlepszych rysowników polskich, jakiej jacy istnieją, przynajmniej według mnie y, obecnie tworzących. Bo wiadomo, że tam w historii się nam zdarzyło paru fajnych. No Lupus y, ma talent, naprawdę, gość ma y, power w łapie i polecam jego stronę internetową y, Lupus Arts przez 3z na końcu, art z, z, z. też wklepać w Google, on też ma chyba bloga na blogspocie no z którym już tworzyłem kilka komiksów i gość nie dość, że świetnie rysuje to jeszcze nie, nie trzeba mu wykładać jak krowie na rowie wszystkiego, że tu ma być to, tu tamto, facet nie dość, że sam wszystko świetnie łapie, to jeszcze jeśli ja mu czegoś nie dopowiem, to yy, koleś robi to tak jak ja, ja bym nawet się po nim tego nie spodziewał ale robi to świetnie profesjonalnie i z takim swoim stylem który raz zobaczony, jeśli raz zobaczycie rysunki Lupusa, nigdy zaręczam Wam. Nie pomylicie ich z żadnymi innymi. No, ale tu już trochę poleciałem w reklamę i w, no... trochę na zbyt wielkie dygresje, zwłaszcza, że to nie ma być podcast o Lupusie, ale generalnie, jeśli kogoś interesuje stalowy jesz, to polecam. A rysunki Lupusa na jego blogu, Lupus Arts, przypominam. No i cóż, chyba to by było na tyle. Pierwszy podcast pierwszy wpis w dzienniku pokładowym Moj, mojego podcastu, mojego okrętu międzygwiezdnego. Uważam za zakończony. W takim razie no, trzymajcie się bez odbioru.